Witam Cię serdecznie. No cześć, cześć. Jan. Jak pogoda w Majsorze? Lato, polskie lato. lato. Zazdroszczę. E, Maks, zacznijmy od początku. Co to w ogóle jest yoga? To jest, wiesz, joga to jest... Wie, joga to jest sposób życia i to, jak oddychasz, to jest jodą. To jest wszystko to, co decydujesz o, o sobie, o, o innym. To się tak rozwija w nas, jak, jak taki ogród założony gdzieś tam kiedyś i on tak sobie rośnie, rośnie, rośnie, czasami po swojemu. Najczęściej po swojemu właśnie I, i my jesteśmy tylko w tym takimi urządzeniami, które pozwalają na takie dbanie o ten ogród. To jak my poprzeszkadzamy temu ogrodowi, żeby on rósł, to tylko nasza sprawa i, i ta nasza karma właśnie w tym wszystkim jest, żeby... Aby tak nie, nie, nie za dużo przeszkadzać, tak? żeby po prostu podążać za energią, i, i wtedy tak to łagodnie idzie. I to jest, to jest yoga. I to jest ciekawe, że yoga jest i wszędzie i zawsze. No I nawet jak ktoś tam sobie, nie wiem, jest y, bokserem, czy jest jakimś tam, nie wiem, sportowcem, czy, czy nawet niekoniecznie ktoś może wiesz, mieć regularne życie, y, gdzieś mieszkać w górach i, i, i paść owce to on też robi jogę, tak, że, że my znamy jogę ciągle jako asanę, jako go to, ten, ten styl praktyki, sadana albo po prostu tylko asana i, i mamy jakieś tam nauczyciele, mamy jakieś, jakieś studio jogi, ale najczęściej po prostu ludzie robią, czy praktykują, czy robią, czy, czy są w tej jodze, tak, to jest ten stan umysłu właśnie, no. jedni go mają tak od urodzenia i tak są z tym, Mój ojciec jest takim joginem właśnie, że on nie ćwiczy jogi, nic nie robi, ale jego umysł, jego sposób myślenia, to jak się do ludzi zwraca, to jaki jak, jak jest dla ludzi, dla innych. To jest taka santosza, to jest taka właśnie satya, to jest takie no, współczucie, to jest coś, co ludzie się uczą, a on tego nie ma, on nie musi się uczyć. On to po prostu, on, to znaczy właśnie, on to ma, tak? Czyli naturalnie. I, i jak sobie tak zobaczysz... Hmm, w trakcie swojej praktyki, jak się to rozwinie bardziej mocniej, to później zobaczysz, że to yoga to, to, to właśnie yoga. że ten gość nigdy asany nie robi, ale on, on, on, on właśnie robi jogę. Nie? Że to tak też może być. Nie? Że to nie jest tylko ta wiesz, asana, praktyka, mata i, i, i tyle. nie. Jak się uczyć jogi? Od kogo się jej uczyć? Jeżeli już yy, mówimy o systemie, systemie, tak? bo to zawsze trzeba podkreślić, system jogi, że chcemy po prostu praktykować już i troszkę się skonkretyzować, trochę się tak nie rozdrabniać. No to wtedy no, dobrze jest od serca, tak? Że zacząć tak, nie, nie tak bardziej myśleć głową, że tak, ja muszę mieć tego nauczyciela i tylko tak od serca, tak jak Hindusi szukają guru swojego, to nie tak szukają, ale tak szukają, a nie do końca szukają, nie? Są otwarci na, na to, że się wydarzy, tak? że on się pojawi w tym naszym życiu i oni robią praktykę, mantrują, idą do tej, do, do tej świątyni po prostu, albo nie idą, ale jakby wewnętrznie czują, że, że poszukują, tak? że, że chcą. Czyli są otwarci i wtedy przychodzi taki moment, że, gdzie ten nauczyciel się pojawia i on się najczęściej wtedy pojawi taki konkretny, taki dla ciebie. A jak ty sobie tak wybierzesz tego nauczyciela, bo o, ten famous teacher y, gdzieś tam skądś, no to wtedy to tak z głowy jest i czasami to nie działa, nie? Bo ty, wiesz, sprawdzisz internet, aha, mamy pięciu autoryzowanych, dobra, o, ten jest bardziej popularny, to ja idę tam, bo jak będę z nim, to będę też super joginka. To, co wybierzesz z poziomu ego, z poziomu mentalnego, z poziomu głowy, to jest już później twoje. No, musisz się mhm. z tym jakby później bawić. Jak wybierzesz to z serca, to też się musisz z tym bawić. I nie, nie jest powiedziane wcale, że, że będzie ci łatwiej, bo to jest twój nauczyciel, wiesz, tak czułeś, połączenie z nim takie energetyczne. Powiem Ci tak na swoim przykładzie, jak ja napotkałem swojego nauczyciela, to ja no, zero jodzę, tak, że tam trochę zacząłem coś tam medytować, coś tam robić, ale stricte asana, no to jeszcze nie wiedziałem, ale już byłem otwarty, tak, na tyle, na ile mogłem wtedy, że, że przyciągnąłem do siebie, tak? bo my, wiesz, my przyciągamy wszystko, tak, rzeczy, ludzi, sytuacje, co tam sobie chcemy. I przyciągnąłem takiego nauczyciela, ten nauczyciel był w Polsce, to jest Liliana Piotrowska z Obrzychu. Mhm. I, i to było piękne spotkanie gdzieś tam, wiesz, na, warsztat, na, na, na warsztacie w Polsce i, i tak się to zaczęło. Nie do końca szukałem nauczyciela, bo jeszcze nie wiedziałem, w którą stronę, ale wiedziałem, że jestem zainteresowany, tak, że otwarty, że otwieram się na wydarzenia, tak, że otwieram mhm. się, żeby się wydarzyło. I, i, i się wydarzyło pięknie, tak. wydarzyło się, że nie trafiłem do jakiejś tam komercjalnej szkoły, gdzie, gdzie, gdzie chcą zrobić jogę, bo jest popularnie i teraz, wiesz, yy, dawaj tam jakiegoś nauczyciela szybko, szybko i robimy tą praktykę. Tylko to jest właśnie, Liliana to jest, pra, to jest taki właśnie jogin, praktykuje, nie, nie, nie jakaś tam osoba, która chce być yy, nauczycielem Przychodzi taki moment, jak ja miałem, yy, Liliana powiedziała, Max, to... To już jest twój ostatni sezon tutaj u mnie na warsztacie i, i, i po prostu fruń, chłopie, fruń, mm -hmm. bo, bo to już jest ten czas. I to jest piękne, że to jest nauczyciel, który mnie nie trzyma, tylko on wiedział, że tak, ten Liliana wiedziała, że, że aha, to jest ten moment, gdzie ja mam po prostu sobie pójść i dla mnie był szok. O prawie płakałem jak to ja wam nie przyjechać do warsztaty. Ale to było tak tylko trochę, żeby nie, żeby się, no właśnie, zapać tego tlenu i żeby coś zmienić. Bo, bo pewnie teraz, gdybym pojechał, to, to nie ma problemu, tylko, że wiesz, na tamten moment było. Tak. Idź, idź i szukaj, bo, bo to jest ten moment dla ciebie, żebyś, bo trzeba coś więcej, więc idź, nie? I tak, tak to było. No. Mhm. A, a żeby we Wrocławiu Basia Lipska wtedy zaczęła przyjeżdżać. No i tak automatycznie szybko poszło, nie? że Basia mm. przyjechała. I z Basią szybki kontakt też zapałem, jakoś tak fajnie było. I poczułem też, że to jest tak właśnie z serca. I też byłem na tym warsztacie nauczycielskim. Wieś. 2007 rok. Tak, druga edycja. Mm. Wiesz. Było tak, I ja wtedy jeszcze nie bardzo rozumiałem, po co te teacher treningi są, czy to jest dobrze robić, czy to niedobrze robić. I tak ktoś zaczyna taką swoją przygodę, i jest ten teacher training, ale on to traktuje jako start, jako no, otwarcie się na, na, na wiedzę, to jest okej, okay, że to jest okej. Okay. Gorzej, gdy po takim teacher trainingu mamy za chwilę 20 wiesz, nauczycieli, którzy idą i chcą uczyć i mhm. już uczą i już się dzieje. Ty możesz już mieć tam jakieś zajęcia z grupą, ale jeżeli masz w sobie, że ty starasz się przekazać jogę, a ty jesteś nauczycielem, to, to jest, grube są słowa. To jest bardzo duża różnica. Ja teraz widzę po sobie, że powoli, powoli używam czasami tego zwrotu, że ja uczę, tak, że, mhm. że powoli, powoli. Chociaż wcześniej używałem często nauczyciel. To, to, to, to tak każdy po swojemu jakoś tam to sobie w, tą, w tej głowie układa. Nie? Na, na pewno warto było, bo ja pamiętam, ten teacher training z Basią to był no, takie otwarcie na, na to parampara właśnie, na przekazanie. Co się tam w tym majsor dzieje, tak? Uh -huh. Ona mnie tak zaszczepiła szybko. Dużo nam wtedy powiedziała o Majsor, dużo żeśmy rozmawiali o Potapim, jak, tak, jakbym chciał już za chwilę, za miesiąc pojechać i praktykować. To jeszcze w tych czasach to było tak, że wiesz, to był 2007 rok i dla mnie to było taka, jejku, to Mysore w ogóle pojechać, to jak, nie wiem, spełnić marzenie życia, mhm. tak, że niedostępne jakieś i finansowo, jak zacząłem liczyć, ile to ja muszę mieć, a, a ja zacząłem... Takie życie, no, od kilku już tam lat wcześniej, naprawdę skromne, taki jogin skromny, wiesz, bez pracy regularnej, po prostu z, z jogi, co mi tam do tej czapki wrzucili, tak jakby na ulicy grał gitarą, to, to tak miałem, tak, więc no, nie, nie było możliwe, wiesz, żeby sobie tak, o już, o dobra, to ja za miesiąc jadę do majster bo jest sezon, ja czekałem 4 lata na wydarzenia, żeby pojechać do Mysore i tutaj po prostu zacząć praktykować. I, I tak mnie też życie popchnęło w tą stronę, że Basia mi dała dużo. No jak się nie ma za dużo pieniędzy, to też ciężko było tak wystartować. Było ani pieniędzy na salę, ani na jakąś reklamę, ani na nic. I to było tak trochę kwadratowo, nie? Że jeżeli nawet jesteś dobry, to tak powoli, powoli i tak ludzie ci, wiesz, ufają i zaczynają gdzieś tam się pojawiać. I później jakoś tak się powoli, powoli pozmieniało, bo po Basi gdzieś, no nie tak od razu, ale tam za, za, za chwilę gdzieś tam się wybrałem właśnie do tej Norwegii, żeby zobaczyć, co, co to jest Majsor Program. I jak pierwszy raz asystowałem Basi, to byłem w ogóle w szoku, że wiesz, jakby mnie wrzuciła na ocean, nie? bo tam było 40 osób na, na macie w jednym mhm. momencie i, i oni wszyscy po prostu robili swoją praktykę i teraz gdybym był w tym momencie tam, to, to jest elegancko, to, to ja się czuję super, ale wtedy to czułem, że po prostu ała, że, że, że no nie wiem o co chodzi w ogóle, tak? Że ta głowa nie, nie ogarniała w ogóle sytuacji, nie? Że tam trzech, czterech studentów pewnie bym mógł pomóc coś, nie? Ale mm -hmm. nie 40. Nie 40 nie? Następna lekcja pokory i tego ego oczyszczenia, że, że chłopie, musisz robić naprawdę naukę, że to nie ma, zobacz co się dzieje. Basia potrafiła no wiesz, zresztą znasz właśnie, no ona tak. potrafi dać korektę ustną, fizyczną i jeszcze pomyśleć i zobaczyć i powiedzieć coś. Tak samo jak, jak robi to Szerad, tak jak robił to Podabi i tak to robiłem to wiele, wiele nauczycieli na świecie, więc bo jest praktyka wieloletnia. I wtedy to szybko zrozumiałem, że muszę mm, po prostu się otworzyć jeszcze bardziej na te nauki. I jakoś tak w 2010 nad nadarzyła się okazja, żeby spotkać Mandżu na takim warsztacie nauczycielskim, a to był taki warsztat, powtórka z pierwszej serii, o coś takiego, nie? Ja się trochę tak ociągałem, nie? Że ta moja głowa była daleka podróż do tych Indii. I, I tak trochę, że tak, a nie mam pieniędzy, a nie wiem jak to zrobić. Po manżu jakby też mi to pozwoliło tak bardziej się otworzyć i tak puścić jakieś ograniczenia. I poczułem, że, że, że to jest moment, żeby naprawdę poważnie pomyśleć, żeby tam do tego Majsor pojechać. Nie? Jakby taki, jest taki kopniak pozytywny na wystartowanie do tego Majsor i jakoś jak sobie pomyślałem, co mogę zmienić w swoim życiu, jakoś tak ułożyć pewne rzeczy, no to się okazało, że, że ja mogę pojechać, że już nie muszę czekać. I pojechałem w 2011, udało się, to jeszcze było wtedy bardzo łatwo się dostać, nie trzeba było tak czekać na, na, na to wysyłanie tych, no, tego zgłoszenia, tak. jak jest teraz trochę cię, ciężej, o wiele wysłałem, dostałem, ok, proszę przyjedź, nie? I nawet nie mając pełnej sumy, wiesz, pieniędzy, ale już ta gotowość była na tyle, że już pojadę, nie? Że jakoś tak się wszystko też użyło, nie? Po prostu, że, wiesz, że pojechałem. Tam dziewczyny robiły jakieś zajęcia za mnie, to mi coś tam wspierały, to mi hmm, studenci hmm. wysyłali po 200 zł, po 100 zł co miesiąc. No wow. Zawsze miałem <laughs> Zawsze miałem na takie, wiesz, naprawdę jeszcze skromne życie tutaj w majster było ten 2011 rok, za 100 za, za rupi dziennie mogłem przeżyć. Dzięki temu, że tak było jeszcze, no te, teraz jest troszkę drożej może, ale, ale to się... No, ale było idealnie, że mogłem zostać i byłem trzy miesiące, tak jak założyłem, że chcę być trzy miesiące, żeby dopełnić tą, tą praktykę, że nie urwać niczego mhm. I, i, i tak się wszystko ułożyło, nie? że Mysore to, to już później wszystko inaczej, totalnie człowiek widzi i, i tak jak dla mnie to było, że ja, ja już poczułem od pierwszego momentu tutaj wejścia do, do szali to tak jakbym się ożenił na nowo z kimś tak? i powiedział sobie, no to teraz jesteśmy tak, nie wiem, na ile lat. Może, mo, mo, może do końca życia. Tak? Że mm -hmm. ja, ja tak to czuję w sercu, nie? że nie mam jakiegoś założenia, że to jest aha, autoryzacja pierwszego stopnia, drugiego, certyfikat i do widzenia. Że po prostu to jest ta relacja. Nie? Że, mm -hmm. no, że jestem w domu, tak? że szukałem tego domu i jestem w domu. Nie? Co to jest parampara, o której już wspomniałeś wcześniej? Parampara to jest taka rodzina. To jest tak podążanie, to jest ta lojalność, ale taka bardzo pozytywna, oddanie się sprawie, zaufanie i takie pilnowanie tej metody siebie, tak? żeby, żeby to było w takiej czystości, właśnie w takiej relacji, jakiej jak, jak jest przekazywane, żeby to nie było, że za, za, za 50 lat z tego, z tego przepisu na ciasto tak? mamy w jabłczniku nie wiem, porzeczki, za chwilę mm. mamy jakieś tam, nie wiem, orzechy włoskie, bo jest fajnie, ale one niekoniecznie muszą współgrać fajnie, bo, bo ty już nie masz tego smaczku, takiego, jakiego, jaki, jaki pamiętasz, bo twoja babcia robiła to ciasto z takim zapachem tego cynamonu, a ktoś tam już nie daje cynamonu, bo, bo, bo, bo zapomniał. I są pewne osoby, które bardzo pilnują Parampara i Szarat bardzo pilnuje Parampara. W trakcie nauczania jakieś tam zaszły zmiany czasami. To nie było, że on zmienił parampara. To jest tylko asana, że dla naszej wygody, dla naszego mm. rozwoju, a nie, że zmienił parampara. Bo parampara, to, parampara to jest tak, jakby zmienić y, kosmos, tak? mm. Plan, układ planety zmienić. Jesteś, jesteś w stanie? To jest wszystko, to jest cała wiedza y, tak jakby zawarta, wiesz, jakbyś mogła całą wiedzę o życiu zmieścić w dłoni, i, I później dostać szakti od góru, tak? To jest, to jest właśnie ta parampara. I, I później to wszystkie te, te rzeczy, które my robimy w naszej praktyce, to, to kiedy obudzisz w sobie tą, tą, tą duchowość taką, kiedy tą relację taką, no to, to wtedy chcesz, żeby to było takie parampara. I cię nie interesuje później, że tam ktoś nagle, nie wiem, wprowadził jakieś tam, nie wiem, co by tu podać, no, kwencje tak. księżycowe. Ktoś tam chce to praktykować, niech praktykuje. Parampara jest, nie praktykujemy w Monday, bo wiemy, że Monday to jest mocna energia, że czasami może nam y, zrobić bubu i, i nie ma co w ogóle poza to wychodzić i kombinować i, i wtedy głowa nie układa sobie jakichś planów, tylko się po prostu pilnuje, że aha, jest tak i jest ja za tym idę i koniec. tak? I, i, w, i w tym kierunku drążymy temat, że ja na przykład zacząłem praktykę robić w Mundej, żeby zobaczyć, dlaczego jest tak, a nie inaczej. I mhm. w, jednym, w jednym dniu okazało się, że była super praktyka. Yy, ale, ale jak skończyłem praktykę, to po, po relaksie okazało się, że Moja prawa noga nie, nie do końca mnie słucha, tak, że sobie po prostu zrobiłem bubu wewnątrz y, układu nerwowego, y, i przez trzy miesiące chodziłem tak klapiąc tą mm. nogą, dosłownie rzucając nogę do przodu, żeby iść. To, to, to, to, to było dla mnie takie no, i przerażające, i odkrywcze, i, i po trzech miesiącach, jak zacząłem od nowa primery robić, walczyć w tej utitahaście, i spokojnie, spokojnie wróciłem do tego, do, do, do pełni władzy tu robiłem praktykę, bo tak jak mówię, wiara w metodę jest najsilniejsza i wtedy wszystkie rzeczy uzdrawiasz tą metodą I, bo to jest przecież primary to masz, tak? I, i nie tylko primary wszystkie serie, które są, to jest uzdrawianie to jest, to jest terapia, tak? Terapia jogą tak. czyli no, robisz praktykę bo, bo, bo robisz praktykę i musisz znaleźć jakiś może sposób żeby może trochę inaczej dzisiaj tą Utada Hasę zrobić, może inaczej zrobić inną asanę, ale robisz, tak? Mam tutaj Teraz przyjaciela, żona z Ameryki, który miał na, na, na, na motorze wypadek, no, coś tam się wydarzyło I, i, i chłopak naprawdę świetny kładzie matę na, na, na podłodze i robi asany wszystkie z pierwszej serii na, na, na, na podłodze siedząc, bo nie może stać. Wielu, wielu studentów wskakuje do wody, bo chce jogę, ale nie za wielu nurkuje, tak, że tam próbują coś tam mhm. robić. I przychodzi taki moment, że ty już nurkujesz, że tam się odważyłeś i nie boisz się, okazuje się, że ty możesz oddychać pod wodą i w ogóle robisz różne fajne rzeczy. A czasami jeszcze mamy takie swoje przeciwności, głowa, tak, umysł i boimy się, bo pływamy jeszcze, nie, nie nurkujemy. A też myślę, że dla każdej osoby później, później już te, te parampara może też być jakby taką, może przybrać inną formę, nie? ale... Jakbyśmy mogli to w jakiś sposób odnieść do takiego przeciętnego adepta, jogi, ma pracę, ma rodzinę, musi jakieś tam obowiązki swoje codzienne wykonywać. Często jest ciężko podążać za, za tymi regułami, za tą tradycją. Coś się dzieje, jakaś, a to nie wiem, dzieci chore, a to praca. Na... Jakbyś mógł się do tego odnieść? czasami trzeba poczekać. Joga to jest czekanie, joga to jest mm -hmm. być cierpliwym. Jak ktoś chce, to będzie czekał. Ja czekałem kilka lat, żeby przyjechać do Majsów, żeby się na nowo narodzić i w tym wszystkim tutaj działać. I każdy może czekać. Nie jest tak wszystko, wiesz, w pięć minut, że już, o dobra, to ja już będę. Teraz bardzo szybko wszystko każdy chce zmienić i w ciągu miesiąca być nowym człowiekiem i, i, i wiesz, nie. I no, dostać autoryzację jeszcze. Najlepiej tak, od razu. Wiesz, nie? Tak, Nie ma tej cierpliwości. <laughs> jak, no właśnie, mm. Trzeba po prostu być cierpliwym i praktykę swoją pilnować. I co można zrobić? No, no Studenci pytają, no ale to mam, mam, mam tą pracę, jak ja mogę. No, po prostu przychodź. Tak, dzisiaj przyjdziesz, mm. za dwa dni nie przyjdziesz, okej, okay, nieważne, ale tak jak ci się udaje, zacznij, a później ta regularność wejdzie ci w życie, a później się wszystko pozmienia, że ty zagra, ale musi być e, nauczyciel. Niech to będzie osoba, która właśnie mocna i ten gotowy nauczyciel do tego, żeby pokierować, nie na tyle pokierować ludźmi na zasadzie kontroli tych ludzi, bo my nie potrzebujemy kontroli, ale żeby właśnie te osoby, ci studenci mogli mieć tę motywację, także jest nauczyciel codziennie, jest majsowy program, dlatego ta mm -hmm. metoda jest taka, jaka jest. Nie jest metoda co, co dwa dni zapraszam na jogę, tak? To jest ta praktyka codzienna i tyle. Przychodzisz na jogę, czasami ja miałem takie, takie osoby, co przychodziły Surya AB i koniec, i, i padmasana mm -hmm. i, i relaks. Później przychodziły i po miesiącu, po dwóch, po trzech yy, fajne były postępy, efekty i wszystko. A czasami są osoby, które wiesz, są nie, niezadowolone, że jak to, suria A, B i koniec? Ja mam do domu? Co to za mm -hmm. ja, tu, mm -hmm. ja, ja tu chcę asany, ja tu chcę... No. Bardzo mnie ciekawi te twoje podróże, no bo to nie jest tak, że jesteś w jednym miejscu, że masz stałą grupę studentów, która przychodzi do ciebie od miesięcy, tylko że niejako cały czas trafiasz na trochę nowych ludzi. Czy to jest trudne dla Ciebie, jako dla nauczyciela? Czy to jest dla Ciebie tak samo pasjonujące, jak, jak spotykanie się z takimi już zaawansowanymi adeptami? Zaawansowany jogin to czasami osoba, która robi surę na maskara A i B, a czasami osoba, która robi czwartą serię, trzecią, piątą, co tam chcemy. A czasami okazuje się, że osoba, która robi czwartą serię jest kompletnie w przedszkolu, tak? Że ja nie mogę rozmawiać z taką osobą prawie na żaden temat, oprócz tego, że ona robi czwartą serię. Ta osoba taka zaawansowana w jodze, to rzadko będzie mówić, że jest zaawansowana. Powoli, powoli i musiałem trochę zmienić i, i siebie i tak zacząć się uczyć doświadczenia tego, jak, jak ja mam, czego ja mam uczyć, tak? Wiesz, no i... I ten proces cały czas trwa, że cały czas my się uczymy, czy ci nauczyciele, tacy właśnie podróżujący, którzy uczą na, na całym świecie, no to oni się uczą cały czas, co warsztaty, co master program, to się uczą po prostu jak, jak no dbać o siebie, jak dbać o studentów, jak dbać o to miejsce, do którego jadą, przygotowują się do niego w jakiś sposób bardziej mniej. I tak jak ja na przykład czuję to, widzisz, ta parampara, czyli jak ja jadę do takiego miejsca, to ja staram się tam właśnie podpowiedzieć, a słuchaj, to jest takie i takie, że dobrze by było tutaj pudrze postawić, a dobrze byłoby coś tutaj zmienić, wiesz. Tak, żeby też doradzić tym osobom, bo często Które prowadzą takie... te miejsca, tak? tak? Tak, bo to często jest tak, że to są szale, ale właściciel albo nie praktykuje na przykład jogi, albo nie w tym systemie, mhm. albo w ogóle nie... Osoba, która jest zakochana w Wasztandze, ale jeszcze nie była w Majsor, mhm. ale chce już mieć ten Majsor program, więc na, tych nauczycieli z Majsor za, za, zaprasza. Więc ja, ja się staram nie, nie przyjeżdżać do miejsc, od, nie odbijać tej karty jak taki wiesz, pracownik, że odbiłem kartę, ok, zrobiłem Majsor program i, i, i sobie wyjeżdżam. Tylko staram się no, tak, no, trochę tak i doradzić. i Widzę, mhm. wiesz, na ile ta osoba jest otwarta też na takie rady, no to, to jest też ważne, nie, bo czasami się zdarza, że yy, szkoła jogi, ale właściciel będzie tak, wiesz, mocował się ze mną, że będzie tak chciał pokazać swoją taką, wiesz, tą siłę bossa nie? i tam mhm. próbuje coś tam no to nie jest łatwe właśnie czasami, nie? To, to nie jest łatwe, uh -huh, uh -huh. ale to jest moja praca, więc nie, na, nie narzekam, tak? Uh -huh. Zgodziłem się na to, powiedziałem, ok, Kryszna, próbuj mnie, ja będę po prostu twoim, wiesz, urządzeniem i, i tyle, no i robię to. I ktoś tam wyskoczy z jakąś, nie wiem, dziewiątą godziną powiedzmy rano, że chce majsut program na dziewiątą, tak? A ja powiem mu, no wiesz co, o dziewiątej to ja już szale zamykam, to się nie da, bo ludzie nie wstaną, a ja wtedy mówię, no słuchaj, albo chcesz majestr program, albo, albo nie. A jak mhm. chcesz ze mną, no to musimy spróbować i wtedy zobaczymy, co dalej. I będziemy razem tworzyć, tak? Jeżeli się nie da, to ja się chcę o tym przekonać i wtedy będziemy to coś zmieniać, mhm. a nie, że my to zmieniamy jeszcze zanim my już zaczęli ten, ten, ten piec, a ja już mówię, że się nie da, tak? I nie da się wszystko zrobić, tylko, tylko musi być, no na, na początku zawsze musi być ten nauczyciel ja robię praktykę przed studentami, bo ja chcę być gotowy na to, że oni przyjdą i, i żeby im przekazać energię. Nie mogę jakby, wiesz, ze śpiochem wokół wyjść nas na salę i dobra, to robię Majsor program. Wielu nauczycieli zdaje sobie z tego sprawę już, jak, jak praktykują, wiesz, robią tą metodę i wiedzą, że żeby uczyć dobrze, to musi być ta praktyka przed, więc jeżeli jest Majsor na szóstą, no to o której ja muszę stać. Ja nie mam problemu, ja wstanę o 3.00 rano, 2. 45 i ja jadę do, do szali, robię praktykę i, i ludzie tam na tą piątą, czasami piąta 20, czasami piąta 30, czasami szósta, to tak się zaczynają gdzieś tam schodzić, nie? I tak jak ja zawsze mówiłem, we Wrocławiu, jak robiłem Majster Program przez jakiś czas, czasami przyjeżdżałem, bo ja wtedy ze Smolca przyjeżdżałem, czasami nie, mój, mój samochód nie działał, miałem takiego, wiesz, takiego stare, takie stare autko, działało przez parę lat, później trochę mniej działało, później miałem, później miałem skuter, on też różnie działał, ale, ale starałem się przyjeżdżać na czas. Ja, ja tyle dni, co ja tam spędziłem i tyle miesięcy, co ja spędziłem na, na przyjście do szali o piątej rano i, i bym, ja byłem dla dwóch osób, dla pięciu, mhm. dla dwudziestu, że, że to nikomu nie wymawiałem, że ja tu jestem, a ty nie przychodzisz, nie? Pokaż mi swoją praktykę, a powiem ci, kim jesteś. Czy to stwierdzenie ma sens, w twoim zdaniu? Ja bym tu był bardzo ostrożny, że mi się kiedyś wydawało, że ja właśnie jestem po to, żeby tak skanować tych ludzi, żeby tak wszystko im powiedzieć, żeby tak, wiesz, być takim Alfą i Omegą i w ogóle, i w ogóle, wiesz, ja ci powiem, co ty masz tam w tej głowie, nie? Że... To jest taka jedna z przyczyn, dla których nam nauczyciele, nauczyciele czasami świrują, że im się wydaje, że oni mogą wszystko, nie? że nie są tacy, wiesz, mają taką władzę, mają taki power. Ja teraz wiem, że to nie jest za, za, za super fajna jakby praktyka dla, ze strony nauczyciela, że, że jemu się wydaje, tak, że on ci doradzi, że najlepiej by było tak, żeby właśnie on był tak z boku i... I wskazywał kierunek, w którym warto podążać, ale jaką drogą ty pójdziesz w tym kierunku, to już jest twoje, tak? Żeby się nie bawić, wiesz, w takie właśnie widzenie tam tych problemów. Problemy są problemami, każdy ma problemy. Ty masz swoje problemy, ty masz z nimi sobie radzić, tak jak na macie radzisz sobie za saną, a ja jestem z drugiej strony. Jeżeli ty zaczniesz mi na macie płakać, to ja jestem od tego, żeby i wspierać Cię i też popłakać z Tobą i później też przestać i później powiedzieć, że to już wystarczy, że idź dalej I, i to wtedy działa, a nie, że ja chcę te problemy Twoje tam pozałatwiać, pozmieniać, bo ja tu jestem nauczycielem jogi, że to jest pułapka dla nauczycieli, którzy zaczynają, że to każdy właśnie poprzez tą praktykę z siebie tak naprawdę wiesz naprawia tak? i to jest to, co jest prawdziwe. Ale zaufanie w metodę z, z nauczycielem daje tą, tą taką pewność, nie? że ty robisz, robisz to dobrze i tam sobie robisz swoje, nie? A jak sobie poradzić z takim strachem przed asaną? Przed skomplikowaną, trudną asaną? Boimy się po prostu fizyczny lęk, wiesz, że coś ty zrobisz, że sobie zrobisz krzywdę. No fear, no fun. To jest, to jest, szara to zawsze mówi, nie? To będzie, po prostu to... Robisz drobek, wskakujesz w niego i czujesz czasami, raz czujesz, że się poddajesz w to i taka medytacja jest czysta, że ta, bo każda asana to jest medytacja, a czasami ta, ta głowa zaczyna myśleć i wtedy tak troszkę się obawia, że ten kręgosłup tam, o, że jak zrobię, to dzisiaj będzie mnie bolało. Nieważne, ale yoga no, no oczyszcza nam głowę, żeby być odważnym i, i, tak, i z, z takim no, no, prost, prostym człowiekiem odważnym, wiesz, z poziomu serca myślącym i który robi tam to swoje życie i nie przeszkadza innym w działaniu, a, a robi swoje i tyle. Tyle? No. Aż tyle. No, aż tyle. Cały czas aż tyle i cały czas jest więcej do nauczenia. To jest w tej myłowie, że im więcej wchodzisz na górę, tym więcej widzisz, nie? No ja jestem na samym, na samym dole tej góry. Jeszcze przede mną długa droga, ale widzę ludzi, którzy są przede mną, to widzę, że oni się też wspinają cały czas i to jest fajne. Każdy ale, się wspina, nie? tak. Każdy że... się wspina, dokładnie, każdy się wspina i powiem Ci, że zobaczysz, Ania, że tą to, to metodę, yy, zanim do, do, dotrzesz do źródła, do metody, to będziesz ją zmieniać jeszcze 10 razy. Tym się w ogóle nie przejmuję, bo jak ja na początku zacząłem uczyć, to ja zrobiłem pierwsze zajęcia do nawasany i jak ja, jak ja je wtedy potrafiłem zrobić do nawasany, to ja nie wiem, dla osób, które nigdy nie praktykowały tangi, Po prostu się ciągle uczymy. Ta metoda nie mówi, ty masz się... Ty masz zrobić 45 minut ym, praktyki i, i te 45 minut masz robić asany po kolei. To nie, jest, to, to nie jest metoda. Masz zacząć, a jak to pójdzie, to wszystko zależy od ciebie, bo każdy ma tą własną indywidualną ścieżkę nauczania. To jest to właśnie, to jest to parampara, para, to, to jest indywidualna praktyka z nauczycielem i są osoby, które się nigdy na to nie chcą zgodzić. To jest ich sprawa, bo, bo szukają jeszcze właśnie wiesz, jog jogowego produktu. Bo ta cała metoda to jest, my się mamy uczyć, odkrywać tą wiedzę z nauczycielem, a nie, że nauczyciel wszystko tak na tacy ci da. Bo dobry nauczyciel to jest taki nauczyciel, który ci zmotywuje, jak odkrywać wiedzę, a nie jak tą wiedzę tylko zabierać. Ja nie jestem wampirem, ja nie chcę studentów, którzy przychodzą tylko jak wampiry do mnie i dawaj wiedzę, 20 tysięcy dolarów, do widzenia, cześć. Ty masz prawo uczyć tego, kogo ty chcesz uczyć i te osoby muszą rozumieć powoli. One będą powoli rozumiały, że one mają odkrywać tą wiedzę. Później jak zacząłem już robić po Norwegii taki swój, swój, skromny majsol program, gdzie właśnie na, na początku bardzo często sam robiłem praktykę i nikogo nie było. Była jedna dziewczyna, pamiętam Halinka z Wrocławia i, i, i tam później ktoś tam doszedł i tak były z dwie, trzy osoby. To, to ja wtedy musiałem no, już być odpowiedzialny za siebie, tak? Czyli za tą pracę, którą robię. I czasami były jakieś osoby, pojawiła się dziewczyna, która robiła y, drugą serię i była już gotowa na pewno. Ja pamiętam, ona była gotowa, żeby to robić. Więc ja się śmiałem wtedy, że to dziękuję jej za lekcję, że ja się uczę od niej, Aha. wiesz, to, że to tak też może być, nie? Bo ty, jak, jak... Wiadomo, jak już później tak jesteśmy więcej, więcej, więcej, zaczniemy tam robić, wiesz, ten intermedia, tak już skończymy. To jest taki moment, kiedy Jesteśmy tak mocni już dosyć, wiesz, bo, bo wiele osób zaczyna jogę, wiele osób za, zaczyna tą, tą majsor, ale nie ma wcale tak wiele osób, które naprawdę skończyły primary, tak naprawdę, wiesz, i, i tak robią ten intermediat, bo, bo są gotowi i przeszli tak łagodnie w ten intermediat. Jest wiele osób, które tak przeskoczyły, tak wiesz, robili jedynkę, a nagle skoczyli do dwójki, bo tam przyjechała jakaś osoba, znana i powiedziała, że a możecie robić, bo, bo to możecie mhm, robić, Nie, mhm. wiesz, no to, to proces jest wieloletni na to, żeby przejść z jednej strony w drugą stronę i się rozwijać, wtedy jest bezpiecznie i jest okej, okay, więc no to... To jest dużo do nauczenia i to jest dobrze. Nie? To, to... Ja myślę, że ty, no, że ty się Majsor jako Majsor tego miasta nie boisz. Że... <grymnie> bo, też nie. Jest, bo też jest część grupa, ja wiem, że jest część grupa taka wiesz, studentów, którzy tak się bardzo wzbraniają, żeby tu przyjechać, bo tu nie ma po co, bo za dużo ludzi, mhm. bo nie ma, ma patabiego i co w ogóle jest mit taki, że mhm. niech będzie mitem dla tych osób, które nie przyjeżdżają, mhm. nieważne. A dla tych, którzy, które chcą praktykować, niech będzie właśnie, że to jest ta, ta, ta, ten moment, kiedy przyjeżdżasz tutaj i, i, i wtedy zaczyna się jeszcze jeszcze bardziej właśnie to nurkowanie i zaczyna się praktyka już jogi, a nie tylko gimnastyki, no to, ale to proces jest, piękny proces. Dla, dla, dla siebie właśnie, dla ciebie i dla osób, które zaczynają i dla wszystkich studentów. Bo ja zawsze powtarzam tym, tym ludziom, gdzie jeżdżę do tych miejsc nowych, czy nie, nie tylko nowych, że ja tu jestem, a tam macie jechać do Mysore, bo wtedy zobaczycie też, jak to współgra ze sobą fajnie. Tak? I też szarad ostatnio na konferencji powtarzał, że, że jak jesteście w Europie czy w Ameryce, to praktykujecie z nauczycielem autoryzowanym. To jest bardzo istotne, oddanym metodzie, de, takim, de, no, który, który jest, no wiesz, de, który wołkę. dedykuje to, mhm. ta, który dedykuje to życie w tą praktykę i wtedy wracacie do majsor ja mówię wracacie, no, wyjeżdżacie, wracacie, bo ja wracam, ja zawsze mówię, że ja wracam do majsora a nie wyjeżdżam. I, I wtedy jesteśmy w tym majsor i, i wiesz, jest tutaj to spotkanie i jest ta praktyka i wtedy znowu wracam sobie do domu i mam tam szale gdzieś x i jest ta, ta, ta praktyka, jest ta paramp jest to parampara i wtedy jest to połączenie. Wtedy jest to połączenie. Dlatego też nowy taki przepis na stronie, że jak przyjeżdżają osoby nowe, to albo Saraswati class, albo przynajmniej dwa miesiące praktyki z autoryzowanym nauczycielem mm -hmm. z listy tutaj z Majster. bo wtedy szarat wie, kto to jest. Mm -hmm. zna, on nas zna. Czy uważasz, że y, praktykowanie asztangi może w taki trochę negatywny sposób wpłynąć na, na nasze ego, nadmiernie rozwinąć pewność siebie w takim, no, w takim złym, tego słowa, znaczeniu. Bywa tak, bo yoga jest taka też. Joga to jest taki nóż. że możesz pokroić warzywa i owoce do zjedzenia albo możesz pokroić sobie palce przy tym, nie? Mhm. Więc to, to nie tylko, że to tanga, tylko po prostu yoga sama w sobie to jest ta praca z energią, ze sobą, jeżeli będziemy mieli trochę, wiesz, yy, będziemy robić tą praktykę w sposób taki właśnie ego, no to będziemy podbijać sami siebie w to, tak? I wtedy, wiesz, zdarza się tutaj też, że, że, że ktoś tam na praktyce, wiesz, zadziera nosa i coś tam, nie wiem, nie rozmawia. My pracujemy z tym ego, wiesz, to, to nie jest za łatwe. To na pewno nie, metoda sama w sobie nie jest, nie jest uzależnieniem, bo uzależnienie powoduje, że ty nie decydujesz, a yoga powoduje, że ty decydujesz, tak, że mm -hmm. ta joga czyta writa nirodaha, tak, ta vritta, że to będzie, że ta świadomość będzie, że ten czyta to umysł i wtedy zaczynasz decydować tak jeszcze raz, jakby się narodziła ponownie, już jako dorosła osoba i wtedy ty decydujesz, więc to jest no jakby, no to jeżeli ty decydujesz, sorry, no to znaczy, że to ty decydujesz, a nie, że będzie jakaś tam Metoda, która Cię ciągnie za nos i Ty musisz to robić, tak? Ty wiesz, że jak nie zrobić praktyki przez tydzień, bo my się śmiejemy, jeżeli nie wiesz, po co jest joga, to przerwij ją na tydzień, a później mm. zobaczysz, dlaczego robisz ją codziennie, tak? Dlaczego robisz... Co, dlaczego codziennie myjemy zęby, kąpiemy mm, się, mm. pierzemy nasze rzeczy i, i sprzątamy nasze domy, nie? Dlaczego? No, dlatego, żeby było pięknie, przyjemnie i nam się fajnie mieszka i w ogóle, więc i robimy to codziennie. To, to jest właśnie ta nasza sadana, więc... Tak samo tutaj jest to metodą, a że komuś tam podbije się w ego i ktoś tam coś tam nagle pomyśli, a, a jeszcze do tego zaliczanie asan, to jest normalka i tu co konferencje my o tym rozmawiamy, żeby się nie wkręcać w asany, tak? żeby być oddanym, żeby wiesz, być po prostu w tej swojej praktyce, cieszyć się z tego, co się ma i tego się uczyć. Jak się cieszyć z tego, co się ma, mhm. a nie z tego, co ma przejść, tylko być tu i teraz, tu i teraz, nie później, nie wcześniej, tylko teraz. I robić to swoje Surya Namaskar AB i koniec, albo tą swoją połówkę i w ogóle nie myśleć gdzieś tam, wie, że muszę robić tą drugą serię, czy jakąkolwiek serię, tylko po prostu robić swoją praktykę. No i to, ale to jest praktyka właśnie i czasami się ona udaje, czasami w nas się odzywają takie głosy, że, że, że o fajnie byłoby tą asanę dostać, a czasami jest ciekawa asana, na przykład u mnie było to z karandawasaną, że, że jest taka ciekawa i, i taka wiesz, no, bardzo, bardzo wiesz, taka egzotyczna właśnie nie mogłem się doczekać tej asany i tak w mojej głowie było, wiesz, kiedy ta asana, kiedy ona będzie no i to też jest normalne, tak tylko to nie jest jakieś niebezpieczne bo nikomu głowy, wiesz, nie suszę tym. No i co nie, się stało? No co, no nic, praktyka, praktyka i asana przychodzi, tak, mhm. bo jesteś na praktyce, więc wszystko w swoim czasie przychodzi i jest, nie, a później było śmiesznie, bo jak zacząłem już tą karandowasany, to to się okazało, że, wie, że taka góra, że wow, nie, że, że nawet tak mówiłem później, jejku, to po co mi ta karandowasana teraz, my god, nie, że łokcie całe obolały i w ogóle, co ja mam zrobić, nie, no, ale to jest normalne, to jest praktyka, my się tego uczymy cały czas, nie, więc bardzo Ci dziękuję, Max. Dużo się dowiedziałam z rozmowy z Tobą. Nagadałem się na 10 lat do przodu. Tak? Też, też Ci dziękuję. Bo... Cieszę tak. się. Cieszę się hmm. bardzo, że to dla Ciebie też było w miarę przyjemne doświadczenie. Świetnie. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.